Hi, my name is Jake Hamilton. I'm from Grand Island, Nebraska, and you're listening to Radio Procast 9 in Lubin. Hi, my name is Tyler Clever. I'm from Cincinnati, Ohio, and you're listening to Radio 9 Lubin. Tanti saluti dall'Italia. Vi invitiamo a ascoltare Radio 9 Lubin. To 24. audycja podcastu Radio 9 Lubin. Witam przed mikrofonem Darek. Dziś w audycji datowanej na 1 kwietnia 2010 roku nie zabraknie życzeń świątecznych. Będzie też bardzo ciekawa korespondencja Krzysztofa Cyganika prosto ze Stanów Zjednoczonych o pewnym urządzeniu, które już wkrótce pojawi się także na polskim rynku. Będzie chwila dobrej muzyki, a na początek informacje, które dotyczą Lubina. Zapraszam do słuchania. Ale, olej, olej, olej ole, ole, jazda. Słuchajcie, dziewiątki! Słuchajcie dziewiątki. I niech wam pospadają portki. Oh yeah. Dzisiejszy serwis zaczynam od sensacyjnej wiadomości naukowej. Już w najbliższych dniach oficjalnie zaprezentowany zostanie pierwszy na świecie samochód osobowy z napędem atomowym. Jak zapewnia sam wynalazca pochodzący z Lubina, pojazdem tym już od kilku dni jeździ po ulicach miasta, jednakże dopiero teraz jest on oficjalnie opatentowany. Samochód do napędzania wykorzystuje zużyte wcześniej pręty paliwowe pochodzące m.in. z zamkniętego reaktora atomowego w Czernobylu. Ten rewolucyjny pomysł pozwoli na wykorzystanie każdej jednostki energii atomowej. Koszt produkcji jednostki napędowej do samochodów w praktyce nie jest duży, zaś z zaledwie kilku zużytych prętów paliwowych energii wystarczy na 20 lat nieograniczonego podróżowania samochodem. Lubiniany liczy na nominację do Nagrody Nobla. Tylko dzisiaj, to jest w czwartek pierwszego dnia kwietnia, lubiński klub Piór, mieszczący się w galerii Kopromarena, zaoferuje klubowiczom coś wręcz niesamowitego. W klubie po wyczerpującym wysiłku fizycznym będzie można zażyć nietypowej kąpieli w szampanie. Basen na ten jeden dzień zostanie bowiem wypełniony oryginalnym francuskim szampanem. Impreza kwietniowa potrwa do późnego wieczora, podczas której będzie można także dowoli częstować się wiosennym deserem. Klub pilnie poszukuje dostawcy bitej śmietany do truskawek jeszcze dziś do godziny 13. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszy budowa pierwszej linii lubińskiego metra. Pierwszy odcinek o długości 7 km połączy podlubińskie miejscowości Osieki i Oborę i będzie przebiegał pod centrum miasta. Na linii docelowo zwanej Żółtą znajdzie się 12 stacji. To druga inwestycja w budowę miejskiej kolejki podziemnej w Polsce. Budowa pierwszego odcinka lubińskiego metra zakończy się w 2012 roku. Docelowo sieć liczyć będzie 7 linii.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 W dzisiejszym kolejnym odcinku i w kolejnej wizycie w Piór witamy ponownie Piotra. Cześć. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj powiemy o jednym z zajęć grupowych, które można, z którego można skorzystać w Waszym klubie, bo w poprzednim naszym odcinku opowiadaliśmy o tym, z czego w ogóle możemy skorzystać, jakie jedna... Drogi prowadzą nas tutaj i jakie możemy sobie postawić cele. Możemy sobie postawić ich wiele i możemy skorzystać z wielu różnych zajęć grupowych. Ty prowadzisz jedno z zajęć grupowych. Powiedz, co to jest dokładnie, na czym polega? Jednymi z zajęć grupowych w naszym klubie, które się odbywają, jest stretching. Są to jedne z zajęć, które aktualnie między innymi prowadzę również ja. Na czym polega ta metoda treningowa. Jest to typowe rozciąganie mięśni. Tym treningiem możemy sobie poprawić pewne parametry. Przez szereg lat w sporcie niedoceniane było rozciąganie. Generalnie najważniejszy był sam trening, istota samego treningu a rozciąganie, które się z tym wiązało, było tak traktowane troszeczkę pobocznie, czyli na zasadzie jakiegoś dodatkowego czasu wówczas zawodnicy próbowali ewentualnie wtedy się rozciągać. Najnowsze badania jednak wykazują, że rozciąganie mięśni jest kluczowym elementem treningu. Przed treningiem stosowane... Krótko i niezbyt intensywnie przygotowuje nasze mięśnie do właśnie adaptacji takiej przedtreningowej. Zwiększa nam ruchomość w stawach, mięśnie są rozciągnięte, wówczas jest mniejsze ryzyko kontuzji, a po treningu jest to doskonała forma relaksu oraz odnowy również i biologicznej w pewnym sensie, ponieważ następuje szereg korzystnych procesów dla naszych mięśni, stawów, Ścięgiem, więc naprawdę mogę polecić wszystkim słuchaczom i wszystkim tutaj klubowiczom skorzystanie z tej metody relaksu potreningowego. Zajęcia trwają około 40 minut. Jeżeli zawodnicy przychodzą po treningu, wówczas pomijamy fazę rozgrzewki, ale mam też dużo chętnych osób, które po prostu przychodzą typowo, jak to się mówi, z zewnątrz na tego typu zajęcia. Wówczas zaczynamy od lekkiej rozgrzewki, bo przypomnę, że mięsień przed rozciąganiem powinien być rozgrzany, ponieważ następują w nim duże naprężenia, napięcia, które powodują, że może dojść do kontuzji. Dlatego po takiej 5-minutowej rozgrzewce możemy przyjść już do tego treningu specjalistycznego, który polega między innymi na rozciąganiu wszystkich mięśni, wszystkich głównych partii. Nie wchodzimy w te mniejsze partie, tylko rozciągamy te główne, które najczęściej biorą udział na treningu i rozciągając te mięśnie idziemy mniej więcej kierunkowo w stronę serca, czyli poczynamy od mięśni łydek, poprzez dwugłowę, czworogłowę, ud i idziemy tak poprzez całe ciało. Chciałbym również powiedzieć, że takim ważnym elementem przy tego typu rozciąganiu jest stosowanie rozciągania mięśni grup antagonistycznych następujące po sobie. Czyli rozciągając mięsień na przykład dwugłowy ramienia, po nim kolejny mięsień, powinien być trójgłowy ramienia, czyli mięsień antagonistyczny, ponieważ wówczas są najlepsze efekty i w momencie kiedy jeden mięsień jest rozciągnięty, jakby odpoczywa, relaksując się, gdy rozciągamy przeciwstawną grupę mięśniową. Mniej więcej w skrócie tak to wygląda. Bardzo też dobrym takim jakby motywującym czynnikiem jest jakieś załączenie muzyki relaksacyjnej, ponieważ jest to też, odbywa się poprzez taką fazę jakby relaksu, może takiej lekkiej jakby medytacji. Musimy być skupieni na, na, na takiego typu zajęciach, nie możemy... Myśleć o jakichś problemach, o, o sytuacjach, które nas stresują, ponieważ wówczas mięsie pod wpływem stresu zostają spinane i jest to całkiem odmienny efekt, do jakiego dążymy. Dobrze, to już wiemy tak naprawdę na czym polega stretching, wiemy ile trwają zajęcia i wiemy gdzie się te zajęcia odbywają. Żeby na te zajęcia trafić, to nic prostszego jak chyba zapisać się do Waszego klubu. Żeby skorzystać z takich zajęć na pewno musimy być członkami klubu Pure and Fitness, dlatego zachęcamy wszystkich do wykupienia sobie tutaj u nas członkostwa w klubie. Oczywiście powiemy również w następnym naszym odcinku o kolejnych jakichś zajęciach grupowych, bo wiem, że jest ich tu masa i tak naprawdę wystarczy zapisać się do klubu, spojrzeć na Waszą tablicę, która jest w holu i wiemy o której godzinie, którego dnia, jakie zajęcia się odbywają. Ale po wszystkich zajęciach, po wysiłku fizycznym, jaki włożymy w budowanie naszej super sylwetki, którą chcemy mieć na wiosnę, lato, czy jakiekolwiek inne założenie sobie założymy, możemy tak naprawdę później skorzystać z odnowy biologicznej, bo otworzono u Was centrum SPA. Tak, parę dni temu otworzono u nas centrum jakby odnowy takiej SPA, gdzie można skorzystać z usług fryzjerskich, kosmetycznych, Masza, masażu, masaż sportowy i masaż relaksacyjny. Was można się zmęczyć, wymasować, a na końcu jeszcze napić dobrej kawy. Tak, yy, można właśnie się zmęczyć, wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z firmowego ekspresu. Relaksując się i, i mając za plecami galerię filmów, które możemy sobie jako klubowicze wypo, wypożyczyć do domu i zrelaksować się już wówczas w takiej fazie naprawdę wyciszenia po tym dobrze treningu. Piotrze, mam nadzieję, że dzisiaj znowu nie, nasyci, nie nasyciliśmy do końca naszych słuchaczy i zachęcamy do, do następnego naszego odcinka, w którym powiemy nieco więcej o kolejnych zajęciach grupowych. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnego programu i do uczestnictwa w zajęciach tutaj w klubie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. PureLife najaktywniejszy portal społecznościowy w polskim internecie. Nie zwlekaj dłużej, zarejestruj się już dziś, poznaj ludzi, zamieszczaj zdjęcia oraz bierz udział w gorących dyskusjach. www.purelife.pl. Dołącz do nas i bądź częścią Pure.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 Prosto z Nowego Jorku witam wszystkich i serdecznie, Krzysztof Cygnalnik, nowy stary partner podcastu Radia 9 Lubin. A nowy, ponieważ wróciłem do podcastowania na antenie nowego podcastu polcast.net, a stary, ponieważ już kiedyś można było mnie usłyszeć na waszej antenie Radia 9 Lubin, a kiedy to prowadziłem podcast Polishny.com razem z moją dziewczyną Moniką. Teraz, kiedy wróciłem do podcastowania i odnowiłem kontakty z Darkiem, mam nadzieję, że będziecie mogli usłyszeć mnie częściej na antenie Waszego lokalnego radia. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o nowości, o jej gorącej nowości, która wchodzi na rynek w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie jest to długo oczekiwany tablet firmy Apple. Tablet ten nazywa się iPad i pomimo, że jeszcze nie ma go w sklepach a jest już praktycznie wysprzedany ponieważ firma Apple kilka tygodni temu zaczęła brać zamówienia na swój produkt i kiedy dzisiaj patrzyłem na stronę internetową, już nie można go dostać w dniu promocji A najbliższy czas termin, kiedy będzie można otrzymać ten produkt, jeżeli zamówilibyśmy go dzisiaj, jest to około dwutygodniowe opóźnienie około w połowie kwietnia, wiem, że Łukasz z podcastu Polskie Detroit a będzie jedną z tych osób, która będzie miała iPada już w dniu premiery czyli w najbliższą sobotę. Jestem bardzo ciekawy, jak ja będę do Łukasza wrażenia. Aczkolwiek wracając do samego urządzenia, urządzenie nie jest rewolucyjne. Jest, można powiedzieć, powiększeniem samego iPoda Touch. Ma znacznie fajniejszy ekran, będzie można na nim oglądać duże, no, większe filmy HD, wysokiej rozdzielczości, ale co najważniejsze iPad będzie starał się konkurować z liderem na rynku, jeżeli chodzi o urządzenia do czytania książek elektronicznych, tak zwanych e-booków z urządzeniem firmy Amazon, Kindle. Czym oba urządzenia się różnią? Różnią się przede wszystkim tym, że iPad ma kolorowy ekran oraz można robić na nim praktycznie wszystko, co można robić na zwykłym netbooku lub nawet notebooku poza Flashem, ponieważ ci, którzy znają firmę Apple wiedzą, wiedzą że firma Apple nie za bardzo przepada za technologią Flash i ta technologia nie jest dostępna ani na iPodach Touch, ani na iPhone'ach, ani na żadnym innym pomniejszonym urządzeniu firmy Apple, które nie jest komputerem. Użytkownicy iPadów będą mogli kupować aplikacje ze sklepu App Store, firmy Apple, który jest najczęściej iTunes gdzie obecni użytkownicy iPhone'ów oraz iPod'ów touch kupują swoje aplikacje z ich tysiące tysiące, praktycznie o czym tylko e, jesteście w stanie pomyśleć znajduje się tam odpowiednia aplikacja wszystkie aplikacje, które teraz działają na iPhone'ach oraz na iPodach touch będą również działać na iPadzie aczkolwiek iPad będzie miał również e, swoją sekcję z aplikacjami, które są specjalnie napisane pod jego duży ekran oraz lepsze możliwości, jeżeli chodzi o e, samo wyposażenie urządzenia Czego brakowało do tej pory i co będzie w iPadzie, to zupełnie nowy sklep z książkami, z e-bookami. Jak już wspomniałem, ten sklep będzie miał za zadanie konkurować ze sklepem z książkami firmy Amazon. Um, czym będzie się różnił? Będzie się różnił tym, że książki będą kolorowe, ale będzie się różnił tym, że Apple, przynajmniej mnie się tak wydaje, ma lepsze stosunki z Wydawcami książek, ponieważ po tym jak ogłoszono, że iPad będzie wchodził do produkcji, niestety Amazon musiał się ugiąć i ceny niektórych książek poszły do góry. Ja osobiście planuję sobie to urządzenie kupić za jakiś czas. Wcześniej nie myślałem, że będę go potrzebował, aczkolwiek teraz, kiedy myślę o tym troszkę więcej, myślę, że byłaby to fajna zabawka, która komplementowałaby i znajdowała się pomiędzy moim komputerem MacBook Pro i oczywiście iPhone'em, którego kocham i uwielbiam i nie zamieniłbym chyba na żaden inny telefon. Aczkolwiek chciałbym, żeby był w innej sieci niż AT&T, bo sama, sam fakt, że również iPad będzie jakby dedykowany dla sieci AT&T, chociaż niezablokowany, tak jak iPhone jest chyba największym minusem całego urządzenia. Apple zdecydowanie powinno otworzyć się na inne sieci, takie jak, takie jak na przykład Verizon, który przynajmniej w Nowym Jorku jest znacznie lepszy niż AT&T, które z powodu natężenia użytkowników nie jest w stanie zapewnić dobrej jakości serwisu i na przykład chodząc w centrum Manhattanu bardzo często połączenia są zrywane, ale co tu dużo mówić, ja jestem troszeczkę winny również temu, ponieważ jako użytkownik e, iPhone'a używam bardzo, bardzo dużo internetu słuchając na przykład sobie polskiego radia przez telefon Więc ja padzie usłyszycie również mojej audycji www.polcast.net jeszcze raz www.pol Past, przepisane przez C, polucast.net. E, Gorąco zapraszam do pierwszej audycji, która wychodzi już w pierwszy weekend kwietnia. E, a Wam, drodzy słuchacze, Radia 9 Lubin życzę e, wesołych świąt oraz e, mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Radio 9 Lubin. Witam Ciebie, Darku. Ja nazywam się Łukasz Witkowski, prowadzę podcast Polskie Detroit. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałbym Wam wszystkim życzyć spokojnych, wesołych świąt. A niestety w Ameryce święta Bożego Narodzenia, jak i święta Wielkiej Nocy są bardzo krótkie, w Polsce wygląda to całkiem inaczej, tutaj no niestety Wielkanoc to tylko i wyłącznie niedziela, Wielka Sobota czy drugi dzień świąt, poniedziałek wielkanocny nie jest obchodzony. I bardzo mi z tego powodu jest smutno, ale cieszę się, że wy wszyscy będziecie mogli odpoczywać i cieszyć się spotkaniami rodzinnymi i tym, że razem będziecie spędzać te święta. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że jajko będzie dobre i śmigusdygusnie, że nie będzie zbyt mokry. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, hej! całość konferencji prasowej. Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że są to panowa autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś warto tydecznie. Nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć moich starszych Pilaw, Słuchajcie, Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Westrocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. A na zakończenie dzisiejszego 124. podcastu utwór muzyczny z gatunku trance, Use it, z utworem Deeper. Utwór pochodzący oczywiście z serwisu Music Alley, dawne Podsafe Music Network. A ja zapraszam do słuchania kolejnego podcastu. Już wkrótce do usłyszenia. Cześć.